Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda, to nieprawda, nieprawda to tajna historia Polski. Witam Państwa Olga Braniecka dziś goszczę pana profesora Grzegorza Motykę z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a mówić będziemy na temat bardzo niejednoznacznej postaci z naszej historii najnowszej. Postać ta nazywa się Antoni Żubryt, pseudonim Zuch. Przypomnę tylko, że pisał pan w pewnej poczytnej codziennej gazecie nie tak dawno na temat tego, jakby to powiedzieć, no chyba żołnierza, na pewno Polaka. Telewizja niedawno pokazywała także film o nim. Nawet pamiętam z kim były tam wywiady, ale może zacznijmy od początku. Antoni Żubryt, 1918-1946, za niespełna dwa tygodnie minie, 61. rocznica jego nagłej śmierci, pochodzenie robotnicze, w dzieciństwie jeszcze wstąpił do wojska, dosłużył się kapitana Wojska Polskiego, ale to co z nim się działo między tymi dwiema datami, to budzi właściwie same pytania. Dzień dobry Państwu. Zacząłbym od tego, że na pewno w przypadku Antoniego Żubryda możemy mówić o żołnierzu Wojska Polskiego. Natomiast pierwsza wątpliwość z tego jego nie najdłuższego, ale jednak bogatego życiorysu to jest właśnie stopień, który posiadał. Bo z całą pewnością wiemy, że w Wojsku Polskim dosłużył się stopnia podoficerskiego. Jako plutonowy brał udział w obronie Warszawy we wrześniu, 1939 tak, roku. 90. Natomiast po wojnie posługiwał się właśnie stopniem kapitana, majora, ale to był stopień, można powiedzieć, par partyzancki. Trudno powiedzieć, na ile, na ile możemy tutaj mówić o otrzymaniu przez niego stopnia oficerskiego. Po z, z normalnego awansu. Tak, z normalnego... Ale przecież jeszcze w międzyczasie służył, bo tak to trzeba nazwać, kilkakrotnie w bezpieczeństwie polskim, jak również miał epizod pracy w NKWD, czego już w nie, ogóle nie, nie jestem nie, w stanie, nie, nie. szczerze mówiąc, Panie Profesorze, zrozumieć. Nie można mówić o epizodzie pracy w NKWD. On został schwytany podczas przekraczania granicy w 1904 roku na Sanie. W 40. W 1940, przepraszam. Przypomnę, że wówczas na mocy traktatu Ribbentrop-Mołotow granica przebiegała wzdłuż Sanu, zostawiając lesko po sowieckiej stronie. On został schwytany i przez graniczną straszę KWD, jak można się domyślać, zwerbowany do płytkiego wywiadu, to znaczy stanął przed alternatywą łagry albo, i... Tak, albo śmierć, nagry, albo, śmierć, albo, śmierć, łagry, albo, albo... współpraca, współpraca mm -hmm. przeciwko Niemcom, dodajmy z całą pewnością. To nie była współpraca przeciwko po, polskiemu podziemiu, nic przynajmniej na to nie, nie wskazuje, to była współpraca wywiadowcza przeciwko Niemcom i Żubry tą współpracę podjął. Za to zresztą został skazany przez z Niemców na karę śmierci, ponieważ Niemcy po rozpoczęciu wojny z Sowietami przejęli sowieckie akta i najprawdopodobniej z nich się dowiedzieli, że on współpracował. To z kolei sprawiło, że w roku 44, kiedy był instalowany system komunistyczny, zaczął być instalowany system komunistyczny w Polsce, powierzono mu funkcję szefa Urzędu, Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Słynoków. w Sano. Ale on jeszcze raz uciekał. On zdaje się cały czas uciekał właściwie, bo tak, uciek z y, transportu na egzekucję, tak, tak, tak przynajmniej wiele osób e, mówi. Najbardziej niejasny jego życiorys to jest pomiędzy rokiem 1941, mm. drugim, pomiędzy skazaniem na karę śmierci przez Niemców, a 1944, no kiedy w Sanoku wstępuje do Urzędu Bezpieczeństwa. Wiadomo, że w jakiś sposób udało mu się uniknąć egzekucji. Jest wersja, że tak, uciekł wprowadzony tak, już mm, na, mm. Na, na, na miejsce egzekucji. Jest mm. też wersja, że związał się wtedy z Armią Krajową i działał w podziemiu. Mm. Natomiast wszystko to, to nie jest dostatecznie pewne i udokumentowane. A potem uciekał znowu z tego urzędu bezpieczeństwa, tak, tak. zabierając ze sobą akowców, jak przynajmniej wyczytałam, czyli uwalniając około dziesięciu jeńców, którzy, polskich jeńców, którzy natychmiast wstąpili do jego, czy wtedy właśnie formującego się tego samodzielnego batalionu, który nosił kryptonim zuch, tak samo jak on sam nosił pseudonim zuch. Jak to było. Znaczy 8 czerwca 1945 roku i tego możemy być pewni, że Bryt zdezerterował ze służby WB z grupą swoich ludzi i bardzo szybko, w ciągu paru miesięcy podporządkował sobie wszystkie lokalne oddziały partyzanckie, połakowskie. połakowskie. Znaczy mm -hmm. można powiedzieć, że w takim trójkącie Rymanów, Sanu, Mrzygłut, Lesko to wszystkie grupy partyzanckie połakowskie zostały mu yy, podporządkowane. Było tego około 300 osób. Tak, tak no, Można tak mm -hmm. powiedzieć, że z tym, z tym że w tych grupach partyzanckich był duży przepływ ludzi, to znaczy ludzie przychodzili, byli przez kilka tygodni, A czasem kilka odchodzili. miesięcy mm -hmm. i przejeżdżali bardzo często na ziemię zachodnie, tam się ujawniali. Mm -hmm. Gdy do tego dodamy, że zimą 45 roku Żubryt rozformował na kilka tygodni swój oddział, bo on nie mógł się zimą utrzymać w terenie z powodu mm -hmm. trudnych warunków, no to można wtedy zobaczyć, jak ta fluktuacja ludzka była bardzo Nie mocno byłem. nasilona. Hmm, tak. hmm, hmm. No i mamy rok czterdziesty Żubryt ma ten swój oddział. On go nazwał Samodzielny Batalion, czy panowie historycy go tak Nie, nazwali? Nie, to jest nazwa, którą podają byli żołnierze tegoż batalionu, że to był Samodzielny Batalion Operacyjny hmm, Narodowych w Sił Zbrojnych. Na, tak, Narodowych Sił Zbrojnych. W międzyczasie Żubryt żeni się, rodzi mu się dziecko, po czym to dziecko w 1945 więzi to dziecko i jego teściową, czyli matkę jego żony. To znaczy, tak, represje dotknęły rodzina Żybryda z tego powodu, że on stał się wręcz w, w tym momencie, w roku 1945-1946, legendą na, na Podkarpaciu. Tak, pan zatytułował swój e, artykuł o nim per i, bieszczacki Ogień. Tak, to znaczy z tych dokumentów, z tamtego okresu widać wyraźnie, że ten oddział jest rozpoznawalny, że jego postać jest bardzo znana, wśród ludności niezwykle popularna. I nie budzi wątpliwości co do tego, jaka jest tak. jego postawa wobec nowej, narzuconej władzy w tak Polsce. Tak jest. Sympatie ludności są całkowicie po stronie Żubryda. 34. Pułk Piechoty, też bardzo wielu żołnierzy, oficerów, sympatyzuje z tym oddziałem, nie chce z nim walczyć i z tego powodu ten pułk w maju 46 roku zostaje w nim zmienione dowództwo i jest wysłany w głąb Bieszczadów w rejon Wetliny, Ustrzyk Górnych do akcji przesiedlania ludności ukraińskiej a jego miejsce zajmuje 32. Pułk Piechoty i Właśnie ten pułk zadaje taki silny cios samemu oddziałowi Żubryda. I ze względu na aktywność tego oddziału, bo on wykonał bardzo wiele niezwykle udanych akcji partyzanckich, innymi z jego ręki zginął podpułkownik Rojewski, sowiecki oficer... Najwyższy hmm. rangą... Jeden Sobie... z wyższych, jeden, jeden z, wyższy, z wyższych, tak, można który powiedzieć. który został tak. doścignięty, można powiedzieć, przez podziemię. Tak, po, i... Tak, i, i, narodowo wyzwolenie. I z tego powodu władze myślały również o... i prowadziły bardzo szeroko aresztowania w tym powiecie. Myślano nawet o wysiedleniu całkowitym miejscowości Niebieszczany, w której bardzo silne było poparcie dla Żubryda. To była polska wioska. Była propozycja. Widziałem dokument z taką propozycją, żeby całą tą wioskę wysiedlić, spalić zabudowania, zrównać e, z ziemią. I paradoks historii polega na tym, że no niemalże dokładnie w tym samym czasie jeden z najbardziej znanych dowódców UPA, bo Sotenny, Hryn, Stepan Stebelski, którego oddziały zabiły potem generała Świerczewskiego, żądał od dowództwa wzmocnienia swojego oddziału i otrzymania zgody na zaatakowanie i spalenie wioski niebieszczany. Także Czyli... w tym samym czasie plany UPA i oddziałów Wojska Polskiego jak gdyby się w tym momencie pokryły. Mm -hmm. A w Bieszczadach płonęły wtedy w różnych miejscach i z dużym nasileniem tam, tam się w ogóle gotowało w tamtych okolicach. I wtedy jedyne, no, można powiedzieć, z punktu widzenia władz najlepsze wyjście to było podesłanie do oddziału żubryda swoich ludzi. Y tak i tego rodzaju zarówno całych grup operacyjnych, jak i pojedynczych agentów wysyłano bardzo mm -hmm. wiele i to doprowadziło zresztą do zagłady tego oddziału. Najpierw wysłano dwie grupy żołnierzy, którzy udawali dezerterów i oni weszli w skład oddziału, rozpoznali całe zgrupowanie i to w czerwcu doprowadziło do wielkiej wsypy, do całego szeregu aresztowań. Potem wysłano specjalną grupę, kolejną operacyjną, z którą jednak Żubryt nie podjął kontaktu. Sami ubecy zastanawiali się, dlaczego ta grupa dobrze zakonspirowana, z dobrą taką legendą bezpieczniacką, jej misja Nie zakończyła się, się klapą i, I w końcu wysłano agenta samej centrali, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, no Jerzego właśnie. Wolena, który, który zlikwidował, że... wola, z Francuskie nazwisko. Z tego, co pamiętam, z, właśnie z takiego dokumentu, który oglądałam jakiś może pół roku temu, może mniej, wynikało po pierwsze, że w 90 w czwartym roku zostało uchylone postanowienie sądu z roku 1946 w kwestii uniewinnienia czy też umorzenia postępowania w sprawie zamordowania Żubryda i jego żony we wsi bodaj mrzygłód dokonanego właśnie przez tego agenta. Po drugie, że w 96. roku zostało postępowanie wznowione, a po trzecie, że rzeczony Wolę, siedząc przed kamerą, tłumaczył, że to były sprawy prywatne. My wiemy, że zabójca Żubryda był agentem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wiadomo, że już wcześniej współpracował z UB we Wrocławiu i wiadomo, że wszedł do tego oddziału i po dwóch miesiącach pobytu w miejscowości Malinówka w powiecie Brzyzowskim zabił Żubryda i jego żonę. Natomiast on sam w Nie, nie, nie w, nie. w czasie drogi do lasu. Jest mhm. tym, że y, trzeba też przyznać, że od samego początku, jak gdyby w tych rozmowach z UBK my on tłumaczył się obawą przed z demaskowaniem i obawą o swoje życie, to być może sprawiło, że, jeśli dobrze pamiętam, w 98 roku sąd umorzył tą sprawę. Także ta sprawa nie jest w tym momencie, z tego co wiem, prowadzona, jest umorzona. Wiadomo, że następnego dnia on ujawnił się w, w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego i tam zdał broni i, i relacje o tym, co się stało. I to faktycznie zakończyło historię Żubryda yes. i, Żubryda jego, i jego, oddziału. jego oddziału. No, historyk może domniemywać i tworzyć hipotezy. To znaczy mi się wydaje bardzo wątpliwe, żeby to nie była od samego początku do samego końca sprawnie Nawokacja. przeprowadzona operacja. Sam negatywny bohater tego wydarzenia twierdzi, że było On inaczej. żyje do tej pory? Wydaje mi się, że tak. Mhm. A syn Żubryda? Syn Żubryda również mhm. żyje i starał się o odszkodowanie, ale jakie są jego dalsze lasy w tym momencie? Czyli tak. jeszcze jeden dramatyczny, pełen znaków zapytania polski życiory. Tak, tak dokładnie to wygląda. Dziękuję panu bardzo, panie profesorze. Przypomnę, że w programie Cyklutajna Historia Polski gościłam pana profesora Grzegorza Motykę, historyka z Instytutu Studiów Politycznych PAN, a żegna państwa Olga Braniecka.